Witam gorąco wszystkich słuchaczy, z tej strony oczywiście Bania. Do nagrania tego odcinka zabieram już się któryś raz dzisiaj. Na początku chciałbym wszystkich przeprosić za to, że odcinek piąty, czyli właśnie ten, nie ukazał się zgodnie z terminem. Niestety byłem tak zajęty, że nie miałem nawet tej godzinki czasu, żeby usiąść i spokojnie coś nagrać. A jednak mam nadzieję, że kolejne odcinki już będą się jakoś regularnie ukazywać. W każdym bądź razie mam nadzieję, że się nie pogniewacie na mnie i, i będziecie dalej słuchać. Nie wiem, czy jesteście zadowoleni z odcinków, czy nie. Mało komentarzy się ukazuje pod postami. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do komentowania, do pisania maili jeśli wejdziecie na stronę opiewie.wordpress.com tam macie, macie ikonkę maila, możecie kliknąć, napisać do mnie, możecie się ze mną komunikować poprzez gadu gadu, Skype'a, czy też Blip'a. No Oczywiście piszcie komentarze pod odcinkami. Tak, to było na tyle ze spraw, spraw organizacyjnych. Przejdźmy do sedna tego podcastu czyli do degustacji piła. Dzisiaj mam przed sobą butelkę piła Okocim pszeniczne. E, piłem już raz kiedyś to piło, jednak e, póki co nie zradzę, jak ono smakuje. E, można się jedynie domyślać, że skoro sięgam po nie drugi raz, to nie jest najgorsze. E, odwiedziłem stronę internetową Okocim. E, muszę powiedzieć, że jest tam strasznie mało informacji na temat tego piła zaledwie jedno zdanie. E, już nawet nie pamiętam, jak ono brzmiało, coś z tego, że jest to piło stworzone dla ludzi ceniących sobie smak i mających klasę bodajże. Takie, takie dziwne. Na końcu było napisane, że ma piło 5% alkoholu. E, tak, na stronie ma jest taki fajna, taka, można powiedzieć w sumie gierka polegająca na tym, że trzeba nalać do szklanki piły z butelki i muszę powiedzieć, że zanim mi się udało, to musiałem chyba z pięć razy spróbować. Strasznie ciężko jest nalać to piwo, żeby, tak żeby ze szklanki nie uciekło. Słabo jest odwzorowana rzeczywistość w tej grze, ponieważ trzeba szklankę jak najniżej piwa położyć. O, może mały spoiler, ale... Więc jak ktoś będzie chciał sobie zagrać, to pewnie i tak nie pójdzie mu tu zbyt dobrze zaperł. Pierwszym razem, także e, dla tych, co chcą wiedzieć, jak e, przejść tą grę to za chwilkę to powiem, a dla tych, którzy chcieliby mm, sami spróbować i nie słuchać tego, co ja mówię, to mogą przewinąć sobie 15 sekund do przodu. A teraz mówię dla tych, którzy chcą iść na łatwiznę, trzeba szklankę jak najniżej położyć, prawie że na płaskę i wtedy dać pił. Załóżmy, że 15 sekund minęło. Już z powrotem mówimy tylko i wyłącznie o O Okocim przenicznym. Oczywiście klasyczna już butelce okocima. butelce, która bardzo mi się podoba. E, z brązowego, ciemnego szkła, z wygrawerowanym logiem okocim. Góry napis, prowar okocim. Na do dole taki sam. E, co jest charakterystycznego w tym piwie, może to że na dole osadza się... osadza się osad, na dole tworzy się osad, no za sprawą tego pewnie, że to jest piwo pszeniczne, jest ono mętne. O, właśnie sobie wróciłem piwo do góry wyraźnie widzę jak tutaj... Ten osad cały spływa. E, może już się lepiej odstawię, bo mi się niepotrzebnie wstrząśnie tylko. E, żółta etykietka, żółty kapsel. Ładnie się komponują z brązowo-ciemną butelką. Jak już wspomniałem 5% alkoholu. E, jest to piwo jasne, wyprodukowane w Unii Europejskiej, pasteryzowane. Zawiera sód jęczmienny i pszeniczny. Przechowywać w chłodnym miejscu. Najlepiej spożyć przed datą na opakowaniu. Oczywiście jest również logo, przekreślonych kulczyków i napis Nigdy nie jeżdżę po alkoholu. Tak, bardzo dobrze takie napisy są umieszczane na piwach. Dobrze, nie ma co przeciągać. Myślę, że najlepiej będzie, jak od razu przejdziemy do degustacji piwa. A teraz jeden z moich ulubionych momentów w odcinku, czyli otwieranie piwa. Obyło się bez huków jak przy grolszu. Na pierwszy węch można powiedzieć, że piwo dosyć nietypowo pachnie. Typowo, jeśli ktoś jest przyzwyczajony do takich zwykłych piw, chmielowych, ale e, nalejmy trochę do szklanki. A. co mogę o tym piwie powiedzieć? Jest. E... Jak już wspomniałem, bardzo mętne. Jeżeli nalejemy sobie do szklanki i z drugiej strony położymy rękę, to kompletnie nic nie widać jest. Piwo jest mocno gazowane, tworzy się ładna piana. Wysokości mniej więcej 1,5-2 cm. Piana bardzo gęsta, z dużą miłością malutkich bąbelków. Jednak jest to piana, która szybko opada bardzo. Piwo wygląda trochę jak... Jak taka mętna, zielona herbata, nie ma złotej barwy, jest to bardziej taki kolor, można powiedzieć, brunacno-żółty. Taki, taki bardziej wpadający w żółty jednak. Tak, w tym momencie już piany zostało może na 1 cm. W zapachu kompletnie się z piwem nie kojarzę. Może pierwszy łyk? Wasze zdrowie, drodzy słuchacze. Piwo smakuje bardzo nietypowo. Ktoś może się przestraszyć w pierwszym momencie, że to w ogóle nie jest piwo, tylko jakiś źle sfermentowany napój. Jednak zapewniam Was, że po piciu kilku łyków już będzie, e, będziecie oswojeni z tym smakiem, e, bo początkowo faktycznie może się wydać Wam, że ktoś zrobił psikusa i do butelki zamiast piwa jakieś, e, jakieś popsute popłuczyny wlał, jednak e, to jest takie moje subiektywne bardzo zdanie e, na temat pierwszego łyku tego piwa. E, Niemniej jednak piwo pszeniczne jest to coś innego niż zwykłe takie e, piwo na bazie chmielu i na bazie słodu jęczmiennego, <śmiech> A, przepraszam bardzo, jest to piwo, przy którym można posiedzieć długo, podelektować się nim, jednak na pewno nie jest dla wszystkich, się jest przywiązany do takich tradycyjnych smaków piw, to, to może lepiej niech nie kupuje żadnego piwa pszenicznego, bo no bo mówię, może się nieprzyjemnie rozczarować, jeśli jeśli ktoś nie jest eksperymentatorem, jeśli nie lubi poznawać nowych smaków, to to nie jest to piwo dla niego, zdecydowanie. Ale wszystkich tych, którzy są ciekawi czegoś nowego mają ochotę się napić a może już kiedyś pil przeniczne i chcą sobie porównać, mieć jakieś odniesienie to dla tych wszystkich polecam okocin przeniczne. kolejny łyk drugi łyk już zdecydowanie lepszy piwo pozostawia w ustach taki posmak, którego nie potrafię zidentyfikować. Mimo wszystko jest to posmak przyjemny. Nie wiem dlaczego, ale dockiego opiła. Najchętniej bym sobie teraz spuścił jakąś jazzową muzyczkę. Ale no nie będę tego robił, ponieważ mi się i, i może na ciekawy efekt. Podkład jakiś dobiorę na pewno. Albo ten co ostatnio, bo wydaje mi się, że to taki będzie. Mało inwazyjny podkład, mało inwazyjny, czyli, czyli taki, który nie będzie mnie zagłuszać, nie będzie się specjalnie wyróżniać. A i będzie dobrze pasować do tego co mówię. A jeśli nie, to, to może właśnie jakiś Jayziku uda mi się w serwisie do znaleźć. Co bym mógł jeszcze powiedzieć? Dzisiejszy odcinek a, będzie raczej krótki. A, jeszcze raz chciałbym przeprosić, że nie nadawałem, tak jak to co drugą niedzielę. No ale niestety, przyczyny losowe. A... nową pracy na uczelni, to... Znaczy prac, nawał nauki. Ach, jeszcze sobie kupię. Jestem ciekawy, czy gdzieś w Polsce sprzedaje się piwo, jakiekolwiek piwo przeniczne w barach z beczki. Być może w jakichś, w jakichś małych... Może nie tyle małych, ale być może w jakichś towarach restauracyjnych tak jest. Ja nigdy się nie spotkałem z tym, żeby właśnie piła pszeniczne były z Ogólnie są to piwa wydaje mi się, w Polsce mało popularne. A może właśnie dlatego, że Polacy są przyzwyczajeni do piw pokroju tyskiego, które mają być złote w kolorze, mają być klarowne i gorzkie. O kocimie tego nie można powiedzieć. Z pewnością nie jest gorzki i z pewnością nie jest klarowny. Mam już piwo pewien czas w szklance. Piana opadła do poziomu 2-3 mm, jednak tworzy cały czas taki zwarty kożuszek. Bardzo ładnie to wygląda. Pomimo tego, że już nie jest tak wysoka jak na początku, Piwo cały czas gazuje nie stało się ani odrobimy mniej mętne czas na kolejny łyk coraz bardziej się przekonuję do tego piwa tak więc myślę, że nie ma co przedłużać tego odcinka i dodać wody wszystkich tych, którzy są ciekawi nowych smaków, bardzo gorąco zachęcam do kupienia sobie piwa o kodzień pszeniczne. Kosztuje w okolicach 3,54 zł, więc nie jest to żaden majątek, a jak ktoś jest ciekawy nowych doznań, to naprawdę warto spróbować. Jeszcze raz chciałbym zachęcić Was do komentowania odcinków, do pisania maili, czy komunikowania się ze mną przez Gadu, Gadu, Skype oraz Blip, macie tutaj duże pole do popisu. Wystarczy wykazać trochę chęci, wejść na stronę opiwie.wordpress.com. Tam znajdziecie odnośniki do wszelkiego rodzaju kontaktu. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, ciepło, mówił Bania na razie.